6 lat, 6 minut, jeden podcast, jeden człowiek. Jaki jeden? Przecież przez te 6 lat przewinęło się chyba 666 tysięcy osób. Pierwszy rok, wiadomo jak było ciężko, ale to były nowe doświadczenia. Szczepan, Zuza, w trójkę robiliśmy świetny tercet, potem doszedł Biedron i było jeszcze lepiej. Wiosna Amsterdam, Przemagosia, Darek, potem wycieczka do Londynu. I małe pierwsze problemy, ale taki był pierwszy rok, tak to wyglądało. Podcast nabierał rumieńców, podcast nabierał rozpędu, podcast zaczynałem dopiero robić. Drugi rok zaczął się w lesie razem z Łukaszem Witkowskim, potem świetni nieudacznicy ugości w Lissendorfie razem z Hadrianem, potem wizyta pana redaktora w Dublinie, Janusz Deblesem, reportaż i troszeczkę sławy. No i mój odcinek 50. Potem cykl Moje Miasto. To była bardzo, bardzo ciekawa dla mnie. Inspiracja, jak i doświadczenie. Potem trzeci rok. Poznałem Ginger. Potem Ginger pojechała do Stanów i tam poznała Gurala. Góral okazał się całkiem miłym facetem, który, który bardzo miło gadał i tak zaczęła się nasza internetowa, podcastowa przyjaźń. Potem Wiedeń i Euro. Potem... Wyspa Królów i nasze North i Achill Experience Jedne z lepszych podcastów jakie zrobiłem Potem czwarty rok, znowu Ameryka Tym razem sam wybrałem się do Stanów Sam przez trzy tygodnie jeździłem, sam przez trzy tygodnie nagrywałem Ale wcześniej było spotkanie z panią redaktor Justyną Która swoim świetnym głosem i swoją świetną historią wraca do mnie bardzo, bardzo często Potem spotkanie z chłopakami w Daxford, początki moich montaży i takie zakończył czwarty rok. Piąty rok był bardzo dziwny, był spokojny, był bardzo chaotyczny nawet bym powiedział, ale wrócił Szczepan, wróciła radość na podróżowanie, wróciła radość na nagrywanie, chociaż z tej radości jakaś taka, ogólnie można powiedzieć, biła niemoc. I z tej niemocy zrodziło się 9 miesięcy przerwy. Warto było, warto było według mnie czekać, warto było te 9 miesięcy mimo wszystko nie milczeć, bo gdzieś tam zawsze w tle sobie nagrywałem, ale z tego milczenia 9-miesięcznego powstał jak dla mnie na razie najlepszy sezon. Chociaż muszę powiedzieć, że sezon z American Experience, gdzie potem była jeszcze Justyna i, i Daxford i montaże to też był bardzo, bardzo mocny sezon. Zatem 6 minut, 6 lat. Nie tylko dla orów i jedna osoba Chociaż jak wspomniałem tych osób Przewinęło się w podcaście przez te 6 lat Naprawdę bardzo bardzo dużo I właśnie dlatego Że poznałem te osoby Właśnie to jest największą Moją radością To jest największą moją przyjemnością Która przez te 6 lat mnie doświadczyła Spotkania z ludźmi Ludzie, rozmowy Imprezy i różne inne takie interakcje To wszystko To wszystko to wszystko zbudowało podcast nie tylko dla Orłów. Przez te 6 lat nauczyłem się mówić. Przez te 6 lat stałem się bardziej odważny. Przez te 6 lat podcast dał mi wiarę w to, że mogę robić to, co chcę. Nie muszę mieć pieniędzy, nie muszę mieć, nie wiadomo, jakichś środków. Wystarczy zwyczajny mikrofon, tektafon z gąbką i jakże zwyczajną. I wystarczy troszeczkę odwagi, żeby podejść człowieka i najzwyczajniej w świecie pogadać. A gadanie to jest to, co lubię. To jest to, co lubię od 6 lat. To jest to, co mnie kręci i to, co będzie mnie na pewno kręcić w przyszłym roku i za dwa lata. I myślę, że za 3 lata. Bo wiem, że podcasting to jest moje drugie życie. Lubię nagrywać, lubię tworzyć, lubię mieszać, lubię miksować. I to wszystko powoduje, że podcasting jest częścią mnie. Dzisiaj troszeczkę chrapliwym, takim, chciałbyś być powiedzieć, przepitym głosem. Dziękuję wam za to 6 lat, dziękuję wam za to, że słuchaliście, dziękuję wam za to, że byliście cały czas ze mną i pomimo tego, że były nierówne czasy, że były czasy dobrych odcinków, były czasy bardzo dobrych odcinków, ale i były czasy mizerii, ale bardzo ciężko utrzymać poziom na stałym, dobrym poziomie. I to tyle myślę na dzisiaj. To tyle myślę, 6 lat, 6 minut, jeden człowiek i niesamowicie, niesamowicie, niesamowicie wiele, jak już wspomniałem, przyjemności, które doświadczyłem dzięki Wam, słuchacze, bo dla samego siebie nie byłoby przyjemności. No i wiadomo, w komentarze, w których płacicie mi za to wszystko. Zatem jeszcze raz Wam dziękuję i chciałoby się powiedzieć, zapraszam na kolejne 6 lat. To tyle. Dziękuję i do słyszenia. Mówił Filip Dawidziński. Podcast nie tylko dla Orów. Jeden. Jedyny taki podcast. Nie, nie tylko tak dla Orów. Podmacać, Trochę inne radio. sam, sam słyszałeś zresztą. Nie, nie,